Plasyka i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 21 lutego 2015 roku. Słuchacie właśnie 17. nabiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas i od razu zapraszam Was na solówkę poświęconą ogólnopolskiej konferencji Światy Grozy, która odbyła się tydzień i dzień dwa temu i w której miałem przyjemność uczestniczyć nim przejdę o samej konferencji chciałbym krótko opowiedzieć wam historię tego podcastu ku pamięci otóż 24 stycznia organizatorzy konferencji opublikowali program konferencji następnie linka do tego programu podało karpenoktem, a gdy znalazłem tam swoje nazwisko to również ja udostępniłem ten program na fanpage'u Necropolitanu. wówczas Mando zapytał mnie czy będę nagrywał swoje wystąpienie Przyznaję, że nie myślałem o tym wcześniej, na przykład przy zgłaszaniu samego tematu, ale uznałem, że dlaczego nie. W sumie to, to całkiem niezła opcja. Po pierwsze, to by była taka ciekawostka. Nie wiem jak wy, ale ja nie kojarzę żadnego innego podcastu, w którym ktoś opublikowałby wystąpienie konferencyjne swoje, więc miałbym... Taki swój mały wkład w rozwój w historię polskiego podcastingu. Po drugie, mój referat nie był już założenia, jakoś bardzo teoretyczny, naukowy, przepełniony jakąś terminologią, więc uznałem, że dałoby się go słuchać w formie podcastu. Po trzecie, uznałem, że może ktoś ze słuchaczy akurat podrzuci mi jakąś ciekawą uwagę krytyczną, którą będę mógł uwzględnić przy pisaniu artykułu. Wiadomo, mogłoby się okazać, że tutaj zostanę zjechany za moje tezy, totalnie skrytykowany. Jest takie ryzyko, ale staram się myśleć optymistycznie, że może właśnie ktoś jakoś wzbogaci efekt końcowy mojej pracy. I ostatni powód, bardzo prozaiczny, po prostu nie musiałbym nagrywać osobnego odcinka, marnować, znaczy magnować, no nie magnować, ale poświęcać kilku, kilkunastu kolejnych godzin na nagranie, montaż, etc. Tylko miałbym gotowy praktycznie odcinek. dodałbym intro, outro. Ale jak słyszycie, po pięciu godzinach prac przygotowawczych jednak nagrywam ten podcast. Więc jak możecie się domyślić, nie nagrałem mojego wystąpienia. To była cudowna historia, bo wziąłem z łodzi dyktafon, wziąłem baterię, wziąłem zapasowe baterie, nawet ładowarkę w razie czego i miałem ten dyktafon cały czas pod ręką, cały czas przy sobie, także w czasie wystąpienia. Wziąłem go ze sobą z hostelu, miałem go w kieszeni, wyjąłem go przed wystąpieniem i położyłem obok wszystkich innych rzeczy, które chciałem wziąć ze sobą do mojego tam stanowiska, z którego przemawiałem i co się stało? Położyłem dyktafon obok laptopa, na którego zgrywałem prezentację, zgrałem prezentację prowadzący mój panel moderator mojego panelu skinął głową, powiedział, że możemy zaczynać, tak proszę zacząć no i zacząłem <grywa> <grywa> oczywiście nie włączyłem nagrywania i skapnąłem się po chwili, że coś nie gra że o czymś zapomniałem, ale już było za późno, straciłem te pierwsze kilka minut Poza tym miałem sporo informacji do przekazania i szkoda mi było nawet tych 230 sekund, by teraz nagle pies do dyktafonu włączać, raczej pies, no był obok, ale by go tam włączać, ustawiać, sprawdzać czy się nagrywa. No i też dziwnie by to wyglądało. Myślę, z perspektywy słuchaczy i nie chciałem już robić żadnych scen. A i tak pewnie bym tego nie wykorzystał ostatecznie, bo właśnie nie było tam tych kilku pierwszych minut. Oczywiście po wystąpieniu byłem wkurzony na to, że nie nagrałem tego wszystkiego, ale potem uznałem, że w sumie to chyba nie stało się nic złego. Wiadomo, szkoda trochę, ale już przepadło. Poza tym jakość nagrania nie byłaby idealna, bo... Jednak no nie miałbym tych telefonów cały czas przy twarzy. Po drugie, jeżeli chodzi o, przykład o panel dyskusyjny, to myślę, że pytań z drugiego końca sali nie byłoby w ogóle słychać. A po trzecie, forma mojego referatu nie do końca nadawała się na podcast, bo słuchacze nie widzieli mojej prezentacji, moich slajdów, do których czasem się odwoływałem. Dlatego właśnie uznałem, że nagram wszystko od nowa i po prostu... Zaprezentuję ten sam referat, tylko mając na uwadze to, że ktoś nie widzi znajdów i nagram to raz jeszcze i opublikuję w podcaście. Ale ale potem uznałem, że w sumie to można by też wspomnieć o samej konferencji, skoro już jest ku temu okazja, bo to też w sumie ciekawe wydarzenie, jeżeli chodzi o grozę i to też właśnie chciałbym dzisiaj uczynić. Więc po kolei. Zacznijmy od garści takich informacji ogólnych. Mowa tutaj o konferencji Światy Grozy, zorganizowanej przez Towarzystwo Studiów Dziennikarskich i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli chodzi o jakąś osobę, jakiegoś głównego organizatora, to można by tutaj przywołać dr Ksenię Olkusz z Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Swoją drogą bardzo sympatyczną, przyjazną osobę. I Konferencja, o której mówię, odbyła się w Krakowie w dniach 12-13 lutego 2015 roku, tego roku, a więc dosłownie w ubiegłym tygodniu, w czwartek i w piątek. Zainteresowanych szczegółami odnośnie opisu konferencji, proponowanych tematów, programu, kontaktu z organizatorami odsyłam do strony internetowej całego wydarzenia, światy grozy, wordpress.com. Oczywiście podlinkuję ją także wraz z kilkoma innymi rzeczami w poście z tym podcastem. Teraz już przejdźmy do samej konferencji. Zakładam, że część ze słuchaczy nie ma bladego pojęcia, jak takie wydarzenie wygląda, więc może jeszcze słówko o takich sprawach organizacyjnych. Zazwyczaj wygląda to tak, że organizator ogłasza temat, czas, miejsce i wymogi, związane z konferencją, ludzie zgłaszają swoje tematy, potem mamy deadline, organizator wybiera najlepsze tematy, zazwyczaj zgłasza się temat i abstrakt, czyli taką zajawkę, streszczenie, wyłożenie głównych test swojego wystąpienia i później organizator wybiera spośród wszystkich nadesłanych tematów, abstraktów, te, które najbardziej pasują do tematu konferencji, które no, są po prostu najlepsze, najciekawsze i też czasami takie, które da się jakoś połączyć w panele tematyczne. Po przejściu kwalifikacji dostajemy informację, że nasz referat się zakwalifikował. Zazwyczaj musimy wnieść jeszcze opłatę konferencyjną. 50, 100, 200, 300, 400, 500 zł. Różnie to wygląda. Tak, to są duże pieniądze. I później przejeżdżamy na konferencję, wygłaszamy referat i referaty wygłasza się w ramach jakiegoś panelu. Panel składa się zazwyczaj z dwóch, trzech, czterech, pięciu referatów, po których następuje 20, 30, 40 minut na dyskusję. Czyli po prostu cztery osoby po kolei wygłaszają swoje wystąpienie, a potem uczestnicy, goście. Organizatorzy zadają pytania do poszczególnych referatów różnej natury. Czasami prośba o wyjaśnienie jakiejś kwestii, czasami komuś wpadnie jakieś nawiązanie do czegoś innego i porusza dany temat. Czasami są to pytania niezbyt naukowe, czasami które naukowe, różnie to wygląda. I tak też to właśnie wyglądało. Tutaj mieliśmy dwa dni konferencji, w każdego dnia były cztery panele i w każdym panelu trzy, cztery referaty. Jeżeli chodzi o moje osobiste odczucia, to ja jestem zadowolony. Wiadomo, były rzeczy lepsze, gorsze, wystąpienia, które podobały się bardziej, wystąpienia, które podobały się mniej, ale ogólnie było miło, sympatycznie i no, jestem zadowolony. Szczerze mówiąc, pojechałem na konferencję z nadzieją, że poznam tam ludzi zajmujących się współczesną polską literaturą grozy, z którymi będę mógł wymienić się przemyśleniami, doświadczeniami, i którzy być może zasugerują mi jakieś prace naukowe, które mogą mi się przydać w doktoracie, czy coś takiego. Tak się nie stało, bo akurat literatura grozy, zwłaszcza polska i współczesna, były reprezentowane dość słabo, ale pomimo wszystko no nie zawiodłem się, bo, co dla mnie było bardzo ważne, spotkałem się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. To właśnie kocham w konwentach, że spotyka się ludzi, którzy Teoretycznie są ci obcy, ale przez te wspólne zainteresowania w pasję możesz z nimi rozmawiać jak z dobrymi przyjaciółmi. Myślę, że większość słuchaczy wie o czym mówię. Przykładowo, jak ja, my interesujemy się grozą. Wiadomo, możemy pogadać z większością znajomych o tym, że oglądaliśmy jakiś film, czytaliśmy jakąś książkę, że coś tam nas poruszyło, zaciekawiło, zafascynowało, wkurzyło, ale jednak... Po pierwsze, gdy zgadamy o tym zbyt wiele, to ci znajomi się tym nudzą, a po drugie jednak nie w stu procentach nas rozumieją zazwyczaj. Na takim konwencie, na panelu poświęconym grozie jednak zazwyczaj z przypadkową osobą można pogadać na taki temat i w tej rozmowie jest taki flow, taki wielki ładunek pozytywnej energii, taki entuzjazm, wiecie, tak się nakręcacie i zazwyczaj skaczecie z tematu na temat, tak ciszcie się samą rozmową tym, że ktoś rozumie tą waszą fascynację, te emocje, które jakieś tam dzieło popkulturowe kulturowe was wzbudziło, no to jest piękne i podobnie jest na takiej konferencji. Wygląda to ciutkę inaczej, ale tak jak na konwencie ktoś lepiej zrozumie moją fascynację czysto nerdowską, gikowską, tak na takiej konferencji ktoś lepiej zrozumie tę moją fascynację naukową. Bo nie oszukujmy się, na konwencie też nie będę rozmawiał z nikim o literaturze fachowej, o opracowaniach naukowych. Bo też ludzie często nie mają o tym radnego pojęcia, czy jeżeli poskarżę się, że na przykład środowisko akademickie mi zarzuca, że grozę jest bezsensownym tematem prasy naukowej, no to na konwencie ktoś może przytaknąć, powiedzieć, że rozumie, ale no jednak to nie będzie to samo, co gdy porusza taki temat na takiej konferencji naukowej. Dlatego dla mnie to było bardzo fajne przeżycie. I właśnie te rozmowy w przerwach, no to było coś super. A tego jak się okazało, jeszcze na konferencję w, w piątek wpadła Agnieszka Brodzik z Karpenoktem. Bardzo miło było się spotkać i porozmawiać. Do tego pojawił się też Paweł Mateja, też super było się poznać. Okazało się także, że na miejscu jest Piotr Borowiec, który niedawno zadebiutował zbiorem opowiadań Wszystkie Białe Damy, o którym zresztą wspominałem we Wiadomościach z Martwej Strefy w kontekście pokłosia w Radiu SK nie tak dawno. I też mogliśmy się poznać, porozmawiać i właśnie ten kontakt z ludźmi był super. Zresztą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Właśnie Agnieszkę, Pawła, Piotra, Ksenię i wszystkich innych organizatorów, uczestników gości. Miło było spędzić z Wami trochę czasu. Tak więc moje wrażenia są pozytywne, ale zostawmy to na razie na chwilę na boku, a przejdźmy do mięska, do referatów, do tego, o czym właśnie dyskutowaliśmy przez te dwa dni w Krakowie. Referatów było 27 jeżeli dobrze policzyłem, 27 różnych referatów i myślę, że nie ma sensu teraz, nie wiem, czytać wszystkich tematów. Przeczytam za to coś innego, fragment plakatu. Howard Phillips Lovecraft The Walking Dead Neil Gaiman Guillermo del Toro Alien Isolation Anna Kaintoch Świat Mroku Lars von Trier Edgar Allan Poe Slender Weird Fiction Alex de la Iglesia. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Obcy. Bracia Grimm. Penny Dreadful. George A. Romero. Andrzej Ziemiański. Carolyn Sparks. Zaginięcie Itana Cartera. Tove Jansson. S. Andrew Swan. Limbo. Thomas Nigotti Stefan Grabinski, Among the Sleep. Nancy Collins. Jacek Piekara. Lat. Te właśnie tytuły i nazwiska przewijały się przez poszczególne referaty, ale to też nie wszystko, bo oprócz nich tak na szybko przychodzi mi do głowy, że pojawiły się jeszcze z gier Dum i Wolfenstein, z autorów literatury Hans Heinz Evers, Jacek Komuda, Tadeusz Miciński, Stanisław Przybyszewski, czy chociażby w moim referacie Stefan Darda z filmów Wilczyca i kilka innych. Ogólnie Teoretycznie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Była groza polska i zagraniczna, stara i nowa, literacka, filmowa, growa, serialowa, teatralna. Tematów było naprawdę dużo i były zróżnicowane. I to jest też w sumie duży plus. I teraz przejdźmy może do rzeczy, które były krytykowane odrobinę. Siedziałem akurat, zazwyczaj że za mną siedzieli goście, osoby, które przyszły posłuchać wystąpień. I słyszałem w komentarzach, że niektóre osoby skarżyły się na poziom niektórych referatów. I tutaj w tym miejscu odwołam się może też do takiej subiektywnej relacji, którą Piotr Borowiec opublikował w serwisie polskagroza.pl. Napisał tam, że część referatów jego zdaniem sprawiała wrażenie niechlujnie przygotowanych. Oczywiście tekst podlinkuję w poście, tak więc Piotr nie był zadowolony z tego poziomu i nie jest też sam w tej ocenie. Aga napisała tu cytat Część prelegentów nie zaprezentowała żadnych głębokich myśli. I szkoda, że nikt tego nie wykpił, bo nie po to jechałam pół Polski, żeby słuchać streszczenia gry, z tego nic nie wynika. Ale niestety, dopóki panuje system punktowy w świecie akademickim, takie rzeczy będą się zdarzać często. I jeszcze inna osoba, której niku sobie nie wynotowałem, napisała Cóż, to są konferencje mające na celu nabijanie punktów do doktoratu. Zbyt dobrze pamiętam te czasy, poziom i wydatki. Cieszę się, że teraz jestem po drugiej stronie i mogę słuchać za darmo. Z jednej strony trudno się nie zgodzić z tymi opiniami, z drugiej strony muszę zaznaczyć, że ten zarzut nie dotyczy konkretnie światów grozy jako konferencji, a ogólnie tego typu wydarzeń. Rzeczywiście ja też odnosiłem często wyrażenie, że w konkretnym referacie brakuje jakiejś myśli przewodniej. Brakuje tezy, którą ktoś udowadnia lub obala. Brakuje wniosków końcowych. Wiecie, gdy jedziecie na konwent, to zdajecie sobie sprawę, że możecie trafić zwłaszcza na małym konwencie na prelekcję gimnazjalistki, licealistki, gimnazjalisty, licealisty. Na zasadzie przyjdzie taka młoda osoba, pokażę kilka zdjęć, zazwyczaj ma je na pendrive'ie w jednym z 20 folderów, nie może ich znaleźć, w końcu je znajduje. To są zdjęcia niemalże przypadkowe, jakieś kadry z filmu, anime, serialu, czegoś tam. Zazwyczaj też słabej jakości, i ta osoba coś tam sobie opowiadana. Jakiś tam swój temat. I z jednej strony no miło, że młode osoby gagną się do prezentacji, że nie wstydzą się przenaleć przed ludźmi i tak dalej, ale. No słabe to jest, jednak liczymy na to, że to będzie coś więcej i zwłaszcza na dużych konwentach te prelekcje są już bardziej profesjonalne. Mają jakąś strukturę, jakąś myśl przewodnią i tak właśnie powinno być na konwencie. Przychodzimy na prelekcje, przez półtorej godziny słuchamy na jakiś temat, wiemy od początku do końca o czym jest mowa, możemy potem to jakoś streścić, podsumować, ale tutaj nie musimy stawiać żadnej tezy. Tak Czyli przykładowo ktoś może przygotować prelekcję o bestiariuszu w Wiedźminie. O potworach, z którymi walczy Geralt Czy o bestiariuszów nie z tego świata. Dlaczego by nie? I na konwencie takie, powiedzmy, wymienienie tych potworów z jakimiś tam, nie wiem, opisami z książki czy kadrami z gry przejdzie. Na konferencji jednak potrzebna jest ta teza. Teza odpowiednio uargumentowana, z którą można potem polemizować. Czyli nie wystarczy, że ja przyjdę i na przykład powiem, że w Wiedźminie już trzymając się tego tematu. Pojawiają się takie i takie i takie i takie potwory. Tylko jeszcze powinienem postawić jakąś tezę. Nie wiem, że to są potwory związane z mitologią słowiańską, które odpowiadają przykładowo ich odpowiednikom z konkretnych jakichś tam przekazów, legend, źródeł historycznych. Musi być w każdym razie jakaś teza, jakiś wniosek, jakieś podsumowanie. I tutaj w tych referatach często tego nie było. wielu z nich słuchało się całkiem nieśne. Ale po wszystkim właśnie brakowało jakiegoś wniosku, jakiegoś podsumowania. I teraz, jakie mogą być tego przyczyny? Po pierwsze, po prostu niektóre osoby zwyczajnie nie przygotowały się wystarczająco. Nie ma co tutaj tworzyć jakiejś wielkiej ideologii. Część osób po prostu się nie przyłożyła do tego. Czy to z braku czasu, czy z braku dobrej woli. Nie wiadomo. Być może też dla części osób to była pierwsza, druga, trzecia konferencja i to też wynikało z braku doświadczenia, bo przygotowanie takiego wystąpienia też wymaga pewnego doświadczenia. Wiem to doskonale po sobie, chociażby po tym, że gdy przez pięć lat studiów, znaczy cztery, i pół roku studiów pracowałem głównie w języku, z językiem niemieckim i pisałem teksty naukowe tylko po niemiecku, a potem miałem przygotować wystąpienie po polsku i także artykuł po polsku. To było to nie lada wyzwanie, bo jednak język naukowy rządzi się swoimi prawami, trzeba znać pewne struktury, umieć je stosować, a nawet sama świadomość też wystąpienia przed grupą, przynajmniej po części ekspertów znawców, albo przynajmniej osób zainteresowanych jakimś tematem, też wbudzi dodatkowy stres i tutaj na przykład mnie pomogły bardzo podcasty, bo widzę ogromną różnicę pomiędzy moimi wystąpieniami przed tym, jak zacząłem nagrywać podcasty, a teraz chociaż. Wiadomo, stres zawsze jest. Zwłaszcza, gdy zależy nam na tym, by wypaść dobrze, ale podcasty, nagrywanie bardzo mi pomogły przełamać jednak tę tremę i nie stresować się aż tak bardzo. W każdym razie odchodzę trochę od wątku. Chodzi mi po prostu o to, że powody tego mogą być różne i też to, co pojawiło się już w tych komentarzach, które cytowałem, reali akademickie nie sprzyjają tego typu eventom. I tu mam na myśli to, że na uniwersytetach, na uczeniach wyższych nie liczy się teraz, znaczy liczy się, ale mniej trochę pasja i wiedza, a bardziej liczą się punkty i granty. Punkty, czyli publikacje wystąpienia, publikacje są różnie punktowane, więc, więc tutaj też nie chodzi do końca o poziom artykułu, a o to, gdzie się ukaże. I gdy już się zdobędzie sporo tych punktów, i to nie tylko doktorantów dotyczy, bo to wszyscy pracownicy naukowi muszą polować na te punkty jednak, całe ośrodki akademickie muszą polować na punkty, to gdy już ma się te punkty, to się potem też wykorzystuje to, by się ubiegać o granty, a granty to po prostu pieniądze i dzięki tym pieniądzom się potem prowadzi dalsze badania i całe jednostki akademickie też istnieją dzięki grantom często, znaczy istnieją, no mogą prowadzić jakąś bogatszą działalność i przez to na punkty, to nie jest tak, że zawsze jeździ się na konferencje związane z tym, co nas głęboko interesuje, ale często na takie, na które w ogóle można pojechać, na takie, na które nas stać, i tak dalej. Ogólnie taka mała uwaga, wiecie, ja też nie jestem jakoś bardzo doświadczony, działam po tej drugiej stronie barykady dopiero drugi rok tak naprawdę, na konferencję też jeszcze dopiero od dwóch lat, ale mam wrażenie, że na każdej konferencji pojawiają się osoby, które znają się na temacie konferencji i też z entuzjazmem do niego podchodzą, widać, że działają z jakąś tam pasją. Osoby, które specjalizują się w innej dziedzinie, ale przy okazji też trochę interesują się tematem konferencji i wykorzystują to zainteresowanie tym poboczną, swoją wiedzę, by się wykazać. Osoby, które są zupełnie właśnie z innej dziedziny, ale na potrzeby konferencji się dokształciły w jakimś tam temacie, w jakimś tam wąskim zagadnieniu i prezentują tę swoją wiedzę? I to wszystko jest okej, okay. na przykład gdy właśnie była konferencja o Wiedźminie i pojawili się prawnicy komentujący z punktu widzenia aktualnego prawa zachowanie Geralta, Kodeks Wiedźmiński i tego typu sprawy. To było bardzo ciekawe i bardzo fajna rzecz. Czy gdy ktoś właśnie na potrzeby konferencji się dokształca w jakimś temacie, wiadomo, to jest wiedza wąska, ale no to też jest moim zdaniem zupełnie w porządku. Niestety pojawiają się też osoby, które są niezwiązane zupełnie z tematem konferencji, nie mają czasu albo woli, by się dokształcić, a pomimo wszystko przyjeżdżają, wygłaszają jakiś referat i też osoby, które przyjeżdżają tak trochę od niechcenia, tak powiedzmy, już trzymając się tego Wiedźmina, to nie jest żadna uwaga do tej konkretnej konferencji, która się odbyła jakiś czas temu, teraz tak teoretyzuję, Ktoś mógłby powiedzieć, a czytałem kiedyś Wiedźmina, w sumie to coś tam zgłoszę, no i wymyśla, wysyła temat, który pierwszy przyszedł mu do głowy, w ogóle się nad nim nie zastanawiając, potem wygłasza jakieś tam banialuki, bo często tego typu referaty są oparte na takich powszechnie znanych opiniach, tezach, poglądach. Wiadomo, nie trzeba od razu odkrywać Ameryki, ale jednak dobrze jest nie powtarzać tylko takich naprawdę banalnych stwierdzeń w każdym razie aktualne realia skłaniają ludzi do, także do takich działań i to też może być jeden z powodów na których to wygląda tak a nie, tak, a nie inaczej I jest jeszcze jedna kwestia którą warto poruszyć otóż sama idea konferencji naukowej na takiej konferencji wygłasza się około 15-20 minut z 45 czy z 60 co mam na myśli to, co się wygłasza, to jest tak po przełożeniu na papier około powiedzmy pięciu stron. Referat ma pięć stron, a artykuł, który jest efektem końcowym naszych badań, naszej pracy, ma stron około piętnastu zazwyczaj. Czyli bierzemy jakiś tam procent, te, nie wiem, 30%, coś koło tego naszego artykułu, naszej pracy końcowej i mamy to zaprezentować. Wiadomo, że trzeba starać się ująć temat całościowo i wybrać to, co najważniejsze. I mnie też strasznie wkurza, gdy ktoś na przykład co dwie minuty rzuca tekst. Tutaj mam taką bardzo ważną, ciekawą tezę, ale no nie mam czasu, więc odsyłam do artykułu, który tam się ukaże za pół roku. I tutaj też umawiam takie ciekawe dzieło, ale teraz Państwu tego nie powdam, bo nie mam czasu. No, sorry. no takie gadanie jest trochę bez sensu. Trzeba jednak opracować ten referat wtedy w domu tak, żeby móc wygłosić coś z sensem, z początkiem, środkiem i końcem. Ale jednak też słuchacz, odbiorca musi pamiętać o tym, że to artykuł jest ostatecznym omówieniem tematu. Referat to taki przyczynek do dyskusji, prezentacja dotychczasowych wniosków, dotychczasowych badań względnie właśnie fragment artykułu, a dopiero artykuł jest tym końcowym, ostatecznym efektem, który ma lśnić, ma być idealny. Piotrek w swojej relacji jeszcze odniósł się konkretnie też do mojego wystąpienia i tam stwierdził, że nie wszystko wyczerpująco wyjaśniłem, że podałem informacje w szybkim tempie i w dużej ilości. I co mogę powiedzieć? Muszę się tylko zgodzić, że rzeczywiście tak było, ale też nie odbieram tego do końca jako zarzut, bo po prostu takie są realia wystąpień konferencyjnych, że mam się mało czasu, a zazwyczaj dużo informacji do przekazania. Poza tym Piotrek odnosisz się w głównej mierze do mojej odpowiedzi na pytanie, które padło już w ramach panelu dyskusyjnego po wystąpieniach. I taka ważna uwaga, bo padło konkretne pytanie, ja rzuciłem konkretną, mam nadzieję, konkretną odpowiedź i jeżeli uznałeś, że coś tam było jeszcze niejasne, to w tym momencie powinieneś to zgłosić bo od tego właśnie jest ten panel dyskusyjny jeżeli coś jest niejasne, pytamy o to żeby ktoś, żeby mówiący referujący mógł to wyjaśnić ciężar odpowiedzialności leży w czasie panelu po stronie słuchaczy nie po stronie mówiącego, referującego to słuchacz wtedy powinien zgłosić, że jest pytanie, jest prośba o komentarz, jest jakaś sugestia odnośnie referatu i tak dalej bo ja też wiesz, przykładowo ja mówię o Stefanie Dardzie o jego twórczości, o horroru na roztoczu, antologii, opowiadań. I ja nie wiem, ile osób na sali zna te dzieła, ile osób je przeczytało, ile osób w ogóle kojarzy istnienie czegoś takiego jak horror na roztoczu czy nazwisko Stefana Dardy. Nie wiem też, na ile ktoś się interesuje w ogóle polską grozą, zna ich realia i tak dalej. I gdybym miał być wyczerpujący, to ja bym musiał przeprowadzić nie wiem, 30 wykładów każdy po półtorej godziny wiadomo, że tutaj miałem 20 minut i dlatego jak coś jest niejasne to wtedy po prostu trzeba to zgłosić i mówiący ma obowiązek i też prawo, możliwość i okazję co jest bardzo ważne by rozwinąć jakiś temat to tyle właśnie o tym poziomie i od ciebie jeszcze tutaj tylko dodam że ja też rzeczywiście czasami byłem zawiedziony zwłaszcza, że napaliłem się na niektóre referaty a potem po ich wysłuchaniu tak nie do końca wiedziałem, co mam myśleć, nie wiedziałem właśnie, jaka jest teza. Tak wysłuchałem i nie miałem dlatego będzie co powiedzieć, ale też pojawiły się takie jasne punkty i tutaj otwieram przed sobą program. Takie dwa referaty, które bardzo mi się spodobały, to po pierwsze referat magistra Mateusza Zimnocha Groza Wiecznego Powtórzenia w opowiadaniu to inni Nila Gajmana. Była to taka naprawdę składna, 20-minutowa interpretacja opowiadania. Tutaj też temat pozwolił na to, by wyczerpać jak gdyby go przez te 20 minut, tak mniej więcej, i przedstawić to wszystko naprawdę składnie, całościowo. Cała prezentacja bardzo mi się podobała. To była też ciekawa interpretacja tego opowiadania, która teraz wydaje się być taka dość oczywista i jasna, ale wcześniej mi w ogóle nic z tych rzeczy do głowy nie przyszło. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to podlinkuję artykuł, który ukazał się w Creatio Fantastica, który jest niejako taką pierwotną wersją tego referatu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może do niego zajrzeć. A ja przejdę do drugiego referatu, który mi się bardzo podobał, i to jest referat organizatorki dr Kseni Olkusz o zgrozo, czyli groza na wesoło, rozważania na marginesie cyklu powieściowego Carolyn Sparks, Love at Stake. To, co mi się tutaj bardzo podobało, to fakt, że osoba ze stopniem doktora poruszyła temat paranormal romance i to bez tego płaszczyka wstydu, który jest bardzo często obecny, gdy ktoś mówi o paranormal romance. Nie wiem czy też tak to odbieracie, ale ja mam wrażenie, że prawie za każdym razem gdy ktoś mówi o śniegomansie paranormalnym, metafizycznym, to mówi o tym z takim obecnym jednak gdzieś zawsze w tle wstydem. Że to jest zawsze taka guilty pleasure, jeżeli ktoś czyta paranormal romance. A tutaj Właśnie w tym referacie widać było, że po pierwsze trzeba odróżniać romans paranormalny przeznaczony dla tych młodych dorosłych, dla young adult i taki dla typowo dorosłego i że taka literatura też może mieć wartość, może być jakąś, jakimś komentarzem krytycznym do obecnych czasów, jakąś satyrą na społeczeństwo, etc. etc. I to właśnie bardzo mi się podobało. Oczywiście były też inne referaty, wartościowe lub ciekawe, ale to już... Cóż, kto nie był, tego strata. Na koniec odniosę się jeszcze raz do tekstu Piotra Borowsa. Otóż Piotrek na koniec skarży się na niewielkie zainteresowanie współczesną polską literaturą grozy. W ramach tej konferencji i pisze... Czyżby to było faktycznie tak mało istotne zjawisko, aby na blisko 30 prelekcji poświęcać mu dosłownie jedną? Hmm. Odpowiem Ci w ten sposób. Zupełnie rozumiem y, Twoje niezadowolenie w związku z tak małą frekwencją polskiej literatury grozy na tej konferencji, bo ja też liczyłem na to, nie wiem, jakoś podświadomie założyłem, że będzie i tam dużo, dużo więcej, a nie było. Był mój referat... Były jeszcze, nie wiem, dwa, trzy, które omawiały elementy grozy w polskiej literaturze fantastycznej, ale no, brakowało tej współczesnej polskiej grozy tam rzeczywiście. Ale z czego to wynika? Cóż, myślę, że sprawa jest prosta. Po pierwsze, ogólnie współczesna literacka groza nie cieszy się popularnością w środowisku akademickim a po drugie, zwyczajnie więcej osób na przykład ogląda seriale grozy czy gra w gry w konwencji grozy, niż czyta polską grozę. Dużo więcej osób i to wynika też z dostępności. Dużo łatwiej jest pobrać nowości jakiegoś serialu na dysk, niż kupić i przeczytać chociażby, nie wiem, no powieść Stefana Dardy, tak? Też wydaje mi się, że kulturoznawcy raczej pójdą właśnie na takiej konferencji w kierunku mediów audiowizualnych, bo i też w ramach swojej edukacji zajmują się w dużej mierze filmem, teatrem czy jeżeli chcą, grami komputerowymi a literaturoznawcy tak naprawdę rzadko kiedy zajmują się grozą nawet grozą tak ogólnie a co dopiero współczesną polską grozą ja ostatnio uczęszczałem na wykład o dwudziestoleciu międzywojennym w polskiej literaturze bardzo dobry zresztą wykład ciekawy, interesujący i nietypowy i nawet na liście lektur pojawił się Stefan Grabiński, ale w ramach samego wykładu, też przez to, że tak naprawdę stracić całą epokę przez te 13 spotkań, to jest jednak jakieś wyzwanie, Grabiński pojawił się może ze dwa razy gdzieś na marginesie. I myślę, że to z tego właśnie wynika fakt, że na tej konferencji tak mało było polskiej grozy. No nie mamy na to wpływu, tego nie zmienimy. I teraz już, że nie będę dłużej przedłużał, to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o samej konferencji, a teraz zapraszam Was, drodzy słuchacze, do wysłuchania mojego wystąpienia. Wprawdzie nagranego już po czasie, ale postaram się trzymać mniej więcej tego, co powiedziałem w Krakowie tydzień temu. Zapraszam. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Szymon Cieśliński i reprezentuję tutaj dzisiaj Katedrę Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, działającą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i zapraszam do wysłuchania mojego referatu. Jego temat brzmi następująco. Lubelszczyzna polską stolicą horroru o roli województwa lubelskiego we współczesnej polskiej literaturze grozy na przykładzie twórczości Stefana Dardy i projektu Horror na Rostoczu. Interesujący mnie dzisiaj region to województwo lubelskie. To województwo położone w południowo-wschodniej części Polski, przy czym szczególnie interesuje mnie środkowy i południowy obszar tego województwa. Mniej więcej od Lublina i Łęcznej, od Lublina i Łęcznej aż po Biłgoraj, Józefów, Krasnobród i Tomaszów Lubelski na południu. A w tym obszarze jeszcze bardziej interesuje nas Roztocze, czyli kraina geograficzna o dużych walorach przyrodniczych, która położona jest właśnie na terytorium województwa lubelskiego, po części także podkarpackiego oraz na terytorium Ukrainy. I rozpoczyna się mniej więcej w okolicy Kraśnika i biegnie dalej na południowy wschód, aż do Lwowa. Jest to taki wyżynny teren o dużych walorach przyrodniczych, na którym mieści się także Gostoczański Park Narodowy, wiele rezerwatów i innych chronionych terenów zielonych. I właśnie w tej przestrzeni rozgrywa się akcja większości utworów, o których dzisiaj chciałbym opowiedzieć. Teraz przejdźmy do Stefana Dardy, do pierwszego autora, którym dzisiaj chciałbym się zająć. Stefan Darda jest polskim autorem powieści Grozy, Powieści opowiadań grozy zadebiutował w roku 2008 powieścią Dom na Wyrębach, a w latach późniejszych wydał także Cykl Czarny Wygon. Początkowo miał była być to dylogia, ostatecznie skończyło się na tetralogii i na cykl składają się następujące tony. Słoneczna Dolina, Starzyzna, Bisy i Bisy 2. Powiedzmy może słówko o treści tych powieści. Dom na wyrębach przedstawia losy Marka Leśniewskiego. Mężczyzny w sile wieku, który w wyniku pewnych wydarzeń życiowych decyduje się opuścić wielkie miasto i zamieszkać w małej, odludnej wiosce w przysiółku w tytułowych wyrębach położonych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Tam poznaje niejakiego Antoniego Jaszczuka, który to zmaga się ze strzygą ze strzygą, z kobiecym wampirem, i nasz bohater Marek Leśniewski również zostanie wplątany w te wydarzenia i musi stawić czoła demonicznej strzydze. Cykl Czarny Wygon opowiada natomiast o Witoldzie Uchmanie. Witold to dziennikarz w stołecznej gazecie odpowiedzialny za kolumnę dotyczącą spraw paranormalnych. Wyjeżdża na roztocze, gdzie zbadać ma historię starzyzny. Rzekomo przeklętej nawiedzonej wioski, która zniknęła z powierzchni ziemi i zamieszkiwane jest przez demoniczne istoty. Starzyzna to wioska zapomniana przez Boga i ludzi, zawieszona właśnie w czasie i przestrzeni. Jeżeli chodzi o miejsca, które pojawiają się zarówno w cyklu, jak i w powieści Dom na Wygębach, to mamy tam do czynienia z wieloma miejscowościami położonymi właśnie na roztoczu w województwie lubelskim. W domu na wyrębach pojawiają się Kostrzew, Lublin, Przysietniki i wyręby. W Czarnym Wygonie natomiast m.in. Bisy, Bliżów, Guciów, Krasnobrot, Lublin, Łęczna, Starzyzna, Zamość i Zwierzyniec. Oprócz tych miejscowości pojawiają się też inne pomniejsze, zwłaszcza w tomach trzecim i czwartym, ale im nie będę poświęcał Miejsca i czasu, ponieważ traktowane są one raczej jako przystanki w podróży naszych bohaterów, którzy właśnie podróżują przez Rostocze i przez województwo. Teraz przejdźmy do projektu Horror na Rostoczu. Mówię tutaj o projekcie, gdyż nie chodzi tylko o antologię, o takim właśnie tytule, ale i o cykl spotkań i warsztatów, a także planowane kolejne publikacje, pod właśnie tytułem Horror na Roztoczu. Inicjatorem całego projektu jest Łukasz Kiełbasa. To on zainicjował zbiórkę pieniędzy w serwisie Polak Potrafi, która pozwoliła wydać właśnie pierwszą antologię. Na okładce możemy przeczytać, że Horror na Roztoczu, koszmar spoza granicy snów, to zbiór 17 opowiadań grozy, stworzony przez 11 autorów i 13 ilustratorów. Wszystkie historie oraz grafiki do nich inspirowane są zapiskami z koszmarów nocnych, które wyścił inicjator projektu Łukasz Kiełbasa. I ta antologia właśnie ukazała się dzięki zbiórce W serwisie Polak potrafi, następnie odbyły się, odbywały się i odbywają się spotkania, pewno spotkania autorskie, jak i o charakterze warsztatowym, w ramach których organizatorzy przedstawiają na przykład techniki ogólnie pisania tekstów czy przekładania wizji sennych na opowiadania. Aktualnie planowana jest także kolejna antologia z tytułem Insomnia i ma być to antologia 15 opowiadań. W serwisie Polak Potrafi odbywa się właśnie zbiórka na ten cel. Dzisiaj chciałbym się skupić jednak na samej antologii. W opowiadaniach w niej zawartych znajdziemy całą masę miejscowości położonych na Roztoczu i będą to zarówno Duże miasta, duże ośrodki miejskie, przemysłowe, jak i tak całkiem małe miejscowości. Tutaj wymienię może wszystkie w kolejności alfabetycznej. Aleksandrów, Biłgoraj, Dzwola, Choryniec-Zdrój, Chrubieszów, Jacnia, Janów-Lubelski, Kajetanówka, Krasnobród, Kraśnik, Tomaszów-Lubelski, Susiec, Werbkowice, Szczebrzeszyn, Szur, Zamość i Zwierzyniec. Teraz po tym wstępie... Przejdźmy do moich badań. Otóż pracując nad referatem zadałem sobie trzy takie główne pytania. Po pierwsze, dlaczego akurat Roztocze stało się miejscem akcji tylu opowieści grozy? Po drugie, jak zostało ono przedstawione w omawianych tutaj dzisiaj utworach? I po trzecie, jaki wpływ na wizerunek regionu może mieć jego obecność właśnie w tych dziełach? I w takim konkretnie kontekście opowieści grozy? Zacznijmy od pierwszego pytania, dlaczego padł akurat na regiony roztoczańskie. Jeżeli chodzi o Stefana Dardę, to jest on blisko związany z tym regionem. Urodził się w Tomaszowie Lubelskim, studiował na UMCS-ie w Lublinie. Jego rodzinny dom znajduje się w Lubyczy Królewskiej. Darda zna miejsca, o których pisze, darzy je ciepłymi uczuciami, sentymentem, często je odwiedza. We wstępach do swoich powieści wspomina chociażby o wspólnych wyprawach z siostrą i jej mężem w okolice, w których rozgrywa się Czarny Wygon, a na spotkaniach autorskich ogólnie wspomina o tym, że Roztocze jest w jego odczuciu pięknym, wspaniałym regionem. W Słonecznej Dolinie we wstępie do pierwszego tomu Czarnego Wygonu czytamy, jak Stefan Dagda zwraca się do czytelnika. Nie wiem, czy byłeś ze mną w wyrębach, czy też może będzie to nasza pierwsza wspólna podróż, ale jestem Ci wdzięczny za to, że zdecydowałeś się wybrać ze mną na bardziej lub mniej znane Ci roztocze. Jeśli już byłeś w okolicach Zwierzyńca, to z pewnością nie muszę Cię zachęcać do ponownej wizyty. A jeśli nie, pora pakować walizy. Być może kiedyś się tam spotkamy. Jak Państwo słyszą, Stefan Darda wprost zachęca do odwiedzenia tej przestrzeni i właśnie we wstępach potwierdza, że dobrze ją zna, że często bywał w regionach, które opisuje i że także jeszcze wiele razy będzie do nich powracał. Jeżeli chodzi natomiast o horror na Roztoczu, tutaj również chciałbym zacytować fragment tekstu, który służy jako wstęp do antologii. Łukasz Ubasa pisze w nim. Akcja kilku z moich snów miała miejsce na Roztoczu i w okolicach. Postanowiliśmy przenieść te lokalizacje także do reszty historii, umieszczając ich fabuły w tym pięknym regionie. Miło, gdy realizując marzenie o książce, można także zrobić coś pozytywnego dla regionu i miejmy nadzieję zaprosić kilku turystów do odwiedzenia Roztocza. Jak widzimy, powodem umieszczenia akcji akurat w tym regionie był fakt, że sny, które służyły za podstawę dla fabuł, późniejszych opowiadań rozgrywały się właśnie między innymi na Roztoczu a to wynika zapewne z tego, że Łukasz Kiełbasa również jest związany z tym regionem Prawdzie nie wiem dokładnie gdzie aktualnie mieszka, ale na pewno studiował też na Łącesie w Lublinie i teraz właśnie zamierza działać dla promocji regionu podsumowując ten fragment powody, dla którego to akurat roztoczę, stało się miejscem akcji tych utworów są dość prozaiczne. Tutaj nie odkryjemy niczego szczególnego, po prostu głównym powodem jest bliskość opisywanej przestrzeni. Bliskość w znaczeniu zarówno dosłownym, jak i metaforycznym. Zarówno w przypadku Stefana Dardy, jak i Łukasza Kiełbasy. Po drugie myślę, że można pokusić się o stwierdzenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju lokalnym patriotyzmem bo nasi panowie nie tylko chcą zaprezentować znany sobie teren, ale także wypromować go. A po trzecie w przypadku antologii horror na roztoczu myślę, że chodziło także o pewien efekt marketingowy. Otóż Łukasz Kiełbasa dbając o promocję antologii zgłosił się do mediów lokalnych, co przyniosło myślę wymierne efekty, gdyż chociażby po wpisaniu frazy horror na roztoczu w wyszukiwarkę Google Możemy zauważyć, że lokalne media, lokalne ośrodki kultury piszą o tej antologii i pomagają ją rozreklamować. Oczywiście nie oceniam tego negatywnie, tylko uważam, że to też jest w jakiś sposób istotne. Teraz drugi problem. Jaki obraz roztocza wyłania się z omawianych tekstów? Jeżeli chodzi o twórczość Stefana Darny, to jest to obraz raczej pozytywny, przy czym trzeba zaznaczyć tutaj jedną bardzo istotną rzecz – i w tym celu zacytuję fragment wstępu do domu na wyrębach. Akcja książki rozgrywa się w głównej mierze w przysiłku wyręby na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Tak naprawdę nie ma takiego miejsca. Nie ma też pobliskiego Kostrzewa, a wszystkie osoby pojawiające się w powieści są fikcyjne. Czy jednak opisywane zdarzenia nie mogły się zdarzyć naprawdę? Tego już nie jestem do końca pewien. Skupmy się na pierwszej części tego cytatu. Tak naprawdę Wyręby i Kostrzew nie istnieją. Dla przypomnienia powiem, że w domu na Wyrębach pojawiają się głównie cztery miejscowości. Kostrzew, Lublin, Przysietniki i Wyręby. Co istotne, w Lublinie bohater pracuje i w Lublinie mieszka też jego bardzo dobry przyjaciel. Lublin jest miastem realnie istniejącym. Wyręby i Kostrzew, jak już wiemy, są miejscowościami fikcyjnymi w wyrębach dochodzi do konfrontacji ze strzygą z niebezpieczną istotą nadnaturalną Kostrzew to okoliczna miejscowość która mam wrażenie mogłaby pomóc zlokalizować same wyręby mam jeszcze przysietniki co ciekawe przysietniki przynajmniej na ile mi wiadomo również nie istnieją nie udało mi się ich znaleźć na mapie jest to miejscowość, z której pochodzi wampir, miejscowość, której doszło do przemiany w strzygę, miejscowość, której spożywają zwłoki strzygi. Wyciągnął z tego wniosek taki, że Stefan Darda celowo umieszcza to, co złe, nadnaturalne i niebezpieczne, w miejscowościach fikcyjnych. I myślę, że nie jest to teza bez pokrycia, gdyż podobną strategię zastosował w cyklu Czarny Wygon. Jak już mówiłem, pojawia się tam wiele miejscowości, i co istotne, to, co złe, również związane jest raczej z tymi fikcyjnymi. Oczywiście tytułowa starzyzna z drugiego tomu Czarnego Wygonu, wioska poza czasem przestrzenią, przeklęta, zapomniana przez ludzi i Boga, nawiedzana przez demoniczne istoty, wioska, której mieszkańcy dopuścili się pewnego złego czynu, popełnili pewne przestępstwo, dopuścili się grzechu. Ta miejscowość nie istnieje i również bisy czyli taki przysiółek, którego mieszkańcy dopuszczają się spółkowania z diabłem, również jest miejscowością fikcyjną. Pozostałe miejscowości natomiast, na ile mi wiadomo, są realnie istniejącymi. I teraz właśnie wniosek, tak jak już mówiłem, u Stefana Dardy realnie istniejące miejsca o dużych walorach przyrodniczych istnieją w sąsiedztwie fikcyjnych miejsc przeklętych. Całe zło wywodzi się z tych miejsc fikcyjnych i ostatecznie... Na tym roztoczu przedstawionym w powieściach dobrzy ludzie skłonni do poświęceń i pomocy innym przełamują klątwy i pokonują to zło z miejsc fikcyjnych. Co również istotne, Stefan Darda kreuje świat w oparciu o po pierwsze o swoje wspomnienia, ale nie tylko. Także o bogatą dokumentację fotograficzną zakładam, że w ramach swoich podróży na roztocze pisze, zbiera materiały swoich powieści, ale także zdjęcia, które prezentował chociażby w czasie swoich spotkań ze społecznością fanowską na konwentach, także dokumentację fotograficzną, dzięki której jego powieści i właśnie samo przedstawienie Roztocza, także w realnie istniejące miejscowości jest bogate w szczegóły i detale. Jeżeli chodzi natomiast o chorobę na Roztoczu, to jak przeczytałem wcześniej, mamy do czynienia tutaj z Roztoczem ze snów. Obraz roztocza ze snów, przy czym wiemy to tylko dzięki metakomentarzowi, który zacytowałem wcześniej, bo w samych opowiadaniach nie mamy do czynienia z żadnym oniryzmem, raczej roztocze jest przedstawione jako realnie istniejąca przestrzeń. I tutaj z jednej strony mamy do czynienia z podobną strategią jak u czyli miejsca istniejące realnie egzystują w sąsiedztwie fikcyjnych miejsc przeklętych, ale o wiele częściej miejsca istniejące realnie same stają się takimi miejscami będącymi źródłem zła i niebezpieczeństw. Ogólnie obraz regionu jest mocno zdywersyfikowany i co ważne dotyczy to także obrazu mieszkańców regionu, konkretnych miejscowości. Z jednej strony Roztocze jest przedstawiane jako piękna, zielona, spokojna kraina. W tym miejscu chciałbym zacytować fragment opowiadania z pamiętnika kamerzysty. Autorstwa Ingi Gumienia i Łukasza Kiełbasy. Cytat. Kraśnickie regiony zaskoczyły go mnóstwem przepięknej zieleni, jezior, rzek oraz zabytkowych domostw. Pywał tu rzadko, może dlatego prawie zapomniał, jak bardzo roztocze różni się od reszty kraju. Inne, zielone, spokojne, pełne regionalnych dziwactw i nieprzewidywalne. Jak widzimy tutaj właśnie narrator zwracał uwagę głównie na to piękno, na tą naturę, przyrodę i po części także na pewną dziwność odmienność i co istotne jest to narracja odnosząca się do bohatera, który jest negatywnie nastawiony do roztocza, który w wyniku pewnych wydarzeń wiąże z roztoczem same negatywne emocje, a pomimo wszystko tutaj zwraca uwagę na to piękno i tego typu właśnie komentarze pojawiają się bardzo często na marginesie różnych opowiadań ale jednocześnie roztocze jest przedstawione jako miejsce niebezpieczne. Bohaterowie, w tym osoby często pochodzące z innych rejonów Polski, przybywają na roztocze, gdzie spotykają ich same traumatyczne przeżycia. Otóż na roztoczu dochodzi do katastrof, zarówno naturalnych, np. Na powódź w Rudzie Różanieckiej, jak i spowodowanych przez człowieka, jak na przykład skażenie chrubieszowa po wybuchu reaktora w Czarnobylu. W ramach takiej historii alternatywnej. Na Roztoczu również egzystują potwory. Bestie, mutanty w Zamościu, humanoidalna rasa bagiennych ludzi w Kajetanówce, mówiące pająki w bliżej nieokreślonej miejscowości na Roztoczu. W tym regionie również znajdują się przejścia do innego świata, jak muzyczny wagon w Aleksandrowie czy chmura w Szczebrzeszynie. Na Roztoczu znajdują się także miejsca przeklęte w taki w miarę tradycyjny sposób, jak zamek w Kraśniku, kościół w Surze, dom we mgle w Biłgoraju, czy trochę mniej typowa willa zapomnienia w Zwoli. I ostatnia taka bardzo ważna w moim odczuciu rzecz, na Roztoczu ludzie są rządni krwi i skłonni do nieuzasadnionej przemocy. Tutaj mowa o mieszkańcach Rudy Różanieckiej, Choryńca Zdrój, Zamości, a także ukraińskiej części Roztocza, rządzonej przez Króla Doliny. Tutaj weźmy za przykład sobie Rudę Różaniecką. W jednym z opowiadań bohater przyjeżdża do domu, który rodzi po swoim smagłym ojcu. Dom mieści się w Rudzie Różanieckiej i znajduje się na wzgórzu. Jest to dodatkowo kilkupiętrowa budowla, gdy bohater przyjeżdża na miejsce, rozpętuje się straszna ulewa i zaczyna się powódź. Okoliczni mieszkańcy przychodzą do naszego bohatera i proszą o schronienie. Bohater im pomaga, przyjmuje ich początkowo chętnie i tak przyjmuje praktycznie całą miejscowość, a ludzie nie tylko nie są mu wdzięczni, nie tylko nie są mu wdzięczni, ale wręcz mają do niego ciągłe pretensje, roszczenia, Złoszczą się na to, że bohater nie jest przygotowany na to, by wyżywić całą wioskę, a po pewnym czasie miejscowi mieszkańcy chcą zamordować naszego bohatera bez jakiegoś konkretnego powodu. Po prostu okazują się być jakimiś socjopatami, psychopatami rządnymi krwi i przemocy. Tego typu obraz jest moim zdaniem dość no, negatywnym obrazem. Teraz zastanówmy się nad tym, jaki wpływ na wizerunek regionu może mieć obecność Roztocza w tych konkretnych opowieściach grozy. Moim zdaniem proza Dardy prezentuje pozytywny obraz Lubelszczyzny i samego Roztocza. W jego utworach jest to przestrzeń o wielu walorach przyrodniczych, zamieszkiwana przez ludzi zawsze skoro do pomocy i poświęceń przestrzeń stosunkowo bezpieczna, w której wszelakie zło zawsze zostanie pokonane. Natomiast w antologii Choror na Roztoczu wygląda to wszystko zupełnie inaczej. Antologia ta stara się podkreślać inność i piękno Roztocza, ale wyłaniający się ze zbioru obraz regionu jest w najlepszym wypadku neutralny. Roztocze kusi tajemniczością, jest jednak zarazem niebezpieczne i wrogo nastawione do ludzi z zewnątrz. Jestem w stanie oczywiście zrozumieć fakt, że przeniesienie akcji opowieści grozy, opowieści o duchach, o jakimś potworze, opowieści niesamowitej do miejscowości realnie istniejących, może być atrakcyjne, jednak przykładowo wspomniane opowiadanie prezentujące samych mieszkańców jako skłonnych do przemocy psychopatów już nie jest aż tak atrakcyjne i jednak może mieć negatywny wpływ na wizerunek ale jak widać sam mieszkańcom roztocza to w żaden sposób nie przeszkadza, bo w związku z aktualną akcją na Polach Potrafi mającą zebrać fundusze na drugi tom antologii Horror na Roztoczu 2 Insomnia, odbyło się także głosowanie na Facebooku. Otóż w tym głosowaniu chodziło o wybór miejscowości, w których ma rozgrywać się akcja opowiadań z drugiej antologii. W głosowaniu wzięło udział około 460 osób. A więc, jak widać, prawie pół tysiąca osób bardzo chętnie proponowało swoją miejscowość jako miejsce akcji w tej antologii, więc dla tych mieszkańców jest to jednak coś bardzo atrakcyjnego. I wprawdzie nie jestem w stanie stwierdzić, ile z tych osób przeczytało opowiadania z pierwszej antologii, ile z tych osób zdaje sobie sprawę z tego, jak zostało przedstawione roztocze w tych opowiadaniach, ale jak widać, dla tych prawie 500 osób... Umieszczenie akcji horroru na Roztoczu w swojej miejscowości jest czymś atrakcyjnym i na pewno nie ma negatywnego wpływu na wizerunek tej miejscowości. I myślę, że tą myślą zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Kolejny podkaście! Książka komiks, serial. W tej czy w innej kolejności! To nie od zawsze miała być terroja. Ale skoro już powiedzieliśmy A i B, to czas powiedzieć także C. Czak, Guillermo, szykujcie się na zemstę.